Posłuchamy y, nagrania przez Skype'a wykonanego z Karaibami. Jakość nagrania może nie jest najlepsza, bo to są pierwsze moje próbki nagrywania takich rozmów. Ale myślę, że warto posłuchać długa rozmowa z Patrycją i Mikołajem o ich podróży dookoła świata. Dookoła świata 32 lata kapitan Jerzy Radomski powrócił. A Patryszka i Mikołaj no, wypłynęli 4 lata temu. Posłuchajcie tej rozmowy. Powiedzcie nam, o, co wy tam wyrabiacie tak daleko? Ja, jak wy tam trafiliście? Ja, ja wiesz, ja zakotwiczyłem się w Warszawie, tu mam rodzinę, nie wyobrażam sobie takiej podróży yy, tak długiej, bo 4 lata to jednak kawał czasu, nie? O, nasz, nasz, Ten czas leci szybko, ale powiem Ci, że jak ruszaliśmy w tą podróż, to myśleliśmy, że w ciągu czterech lat już e, będziemy raczej wracać. No, jak czas pokazał, e, jesteśmy, jesteśmy, przekroczyliśmy dopiero pierwszy ocean i to nie dlatego, że, że płyniemy stopem, tak jak zaczęliśmy tą podróż jachtostopem, e, ponieważ e, no, tym stopem moglibyśmy tą podróż skończyć, gdybyśmy ją kontynuowali w ciągu powiedzmy dwóch lat nawet. No ale po co się śpieszyć? Po co, po co gnać przez ten piękny świat, skoro raz się płynie dookoła świata? Trzeba go zobaczyć i poznać. Poza tym zawsze zaczynając tą podróż marzyliśmy o tym, żeby ją skończyć na naszym własnym jachciku. Żeby nie mieć już tylko plecaków na plecach, ale żeby mieć, mieć swój dom. I w trakcie tej podróży nadarzyła się dla nas wielka okazja. To było dwa i pół roku, 3 lata temu I, i tak się właśnie wydarzyło, że teraz mamy już swój malutki jachcik i właśnie nim dalej pływamy, aczkolwiek mówił, że 4 lata to już bardzo długo, a właśnie dzisiaj skończył się najdłuższy w historii polskiego żeglarstwa rejs kapitana Jerzego Radomskiego na czarnym diamencie, który notabene jest naszym e, przyjacielem i... i... Także widzisz, 32 lata, a nasze 4, także jeszcze mamy naprawdę dużo, dużo czasu. No jesteście prawdziwie wolnymi ludźmi. Nie macie żadnych terminów, żadnych obowiązków dotyczących, że musicie powrócić za, za 3 lata czy za rok, prawda? Jak to jest? Ani, ani za dwa tygodnie, bo się urlop kończy. No taka była tego idea. Wiesz, jest to, jest to również szereg poświęceń. Ale, ale ta wolność, którą mamy, myślę, że jest warta tych poświęceń. Ale to też wcale nie znaczy, że mamy bardzo dużo wolnego czasu, bo jest wręcz przeciwnie. Właśnie dlatego, że nie mamy nad sobą takiego e, szefa z batem, ani, ani żadnych e, takich e, konieczności z zewnątrz. Sami sobie naprawdę nakładamy ten rygor i absolutnie nie mamy wolnego czasu. I to jest nasz problem, ponieważ jeżeli nie organizujemy środków na dalszą część naszej podróży, bo właśnie między innymi dlatego też ona się tak dłuży, bo oczywiście z pieniędzmi na koncie wpłynęlibyśmy znacznie szybciej, to jeżeli nie organizujemy tych środków, to po prostu pracujemy na komputerze, tworząc naszą stronę lub tworząc stronę Jurkowi Radomskiemu jak ostatnio. Zawsze mamy bardzo wiele korespondencji do odpisania i to jest również nasz wielki ból, ponieważ pisze do nas wiele osób, którzy, które odkrywają, że mogą spełnić swoje marzenia, a my możemy w jakiś sposób, jakimiś radami albo swoim doświadczeniem im pomóc i tych osób do nas pisze najwięcej. Więc, e, więc... A ból, ból polega na tym, że nie możemy im błyskawicznie odpowiedzieć i to zawsze nie jest nieludzkie jak, jak e, czekasz tam kilka czy kilkanaście nawet dni na odpowiedź. A też odpowiedzi nie mogą być krótkie. Bo, bo to... temat jest ważny i, wy, i wymaga wyczerpującej odpowiedzi. Dokładnie. No właśnie, ale macie dokładnie, macie rewelacyjną stronę www.aroundtheworld.pl To oczywiście będzie w notatkach do audycji, każdy będzie mógł sobie tam wejść. O kapitanie radomskim, który 32 lata pływa już i, i teraz właśnie dzisiaj wpłynął do portu w Świnoujście, będziemy jeszcze mówić. Ale powiedzcie, jak, jak Wasza przygoda się zaczęła, bo ty, Mikołaj, o ile pamiętam, byłeś dyrektorem w jakiejś firmie. Patrycja pracowała w radiu. I to wszystko, co? Zostawiliście, rzuciliście, i w pewnym momencie stwierdziliście, że wypływacie. Jak to stopem w dodatku? Czyli co? Machaliście ręką na nabrzeżu? Jak to się odbyło? No, odbyło się to najpierw w głowie, oczywiście, czyli, czyli ten m, zmęczenie tą rzeczywistością, która mnie otaczała osobiście i, i, i, i, i tą gonio, gonitwą za pieniędzmi, za e, wiesz, tym całym systemem i, i tym wszystkim, to po prostu nas e, nie odstręczało. Zresztą nie miałem czasu, żeby żeglować, a żeglarstwo, żeglarstwo jest moją pasją od, od najmłodszych lat. I, i powstał pomysł, żeby, żeby rzucić to wszystko i po prostu zacząć realizować swoje marzenia, bo tak naprawdę... już kiedyś mój przyjaciel zadał mi pytanie, co mi zrobił, jak, jakbym się dowiedział, że, że masz na przykład ranka, że jesteś śmiertelnie chory i zostały ci już trzy miesiące. Ja mu powiedziałem, o stary, rzuciłbym wszystko, i proszę bym żeglować, no, bo to jest moja pasja. I on odpowiedział mi, no to mam dla ciebie smutną wiadomość, mój przyjacielu kochany, bo jesteś śmiertelnie chory i co gorsza, twoja siostra i ja... I... Wszyscy jesteśmy śmiertelnie chorzy, bo przecież kiedyś umrzemy. Najgorsze jest to, że nie wiemy kiedy. Więc e, no, rób, rób to, co kochasz, bo, bo, bo nie wiadomo, co przyniesie jutro. I nie tylko ja wziąłem tą, tą, e, tą radę do serca, ale, ale pociągnąłem również moją ukochaną. No, przede wszystkim e, ja to o żeglarstwie... Wcale nie marzyłam, dopóki nie poznałam właśnie Mikołaja, więc dla mnie to troszkę inaczej było. Się zakochałam, a podróżować zawsze kochałam sama i podróżowałam bardzo wiele. Natomiast żeglarstwo, jak się okazało, jest najdoskonalszym środkiem podróży dla mnie również. Więc, więc połączyliśmy te nasze wspólne marzenia. I również ta nasza strona i to, że są na niej podcasty i że są na niej filmiki i opowiadania Mikołaja i cały czas próbujemy ją jakoś wzbogacać, jest wyrazem tej mojej pasji do, do, do radia i generalnie zainteresowania mediami, więc, więc jak wyłączymy te nasze pasje i i co, coś tego, ile lat tego, Ile lat podróży z tego wyjdzie, to naprawdę nie mamy zielonego pojęcia. A jeszcze żeby tak dokończyć sam wątek, jak to się stało, że ruszyliśmy. Oczywiście chcieliśmy, chcieliśmy tą podróż zrobić, chcieliśmy ruszyć podróż dookoła świata. Idealnie byłoby pożeglować na własnym jachcie, prawda? Ale w tym czasie, kiedy ten pomysł przyszedł nam do głowy, no nie tylko nie mieliśmy własnego jachtu, nie mieliśmy również środków na ten jacht. I, I próbowaliśmy jakoś e, się zorganizować, już e, znaleźć dobrą pracę i szybciutko ten jacht e, spróbować na niego zapracować. Nawet prawie założyliśmy piekarnię w Irlandii. Już nawet mieliśmy budynek, który chcieliśmy wynajmować e, oraz maszynę, e, bierze, jak no. chyba, żeby zarobić właśnie na no. jacht. Ale nasz skąd, skąd pomysł na Irlandię? Okazuje się, że tam wiesz, żyjących 100 tysięcy Polaków, e, bardzo, bardzo dużo Polaków, duża populacja Polaków. I wszyscy bardzo płakali, że tam nie ma polskiego pieczywa. się na pomysł, tak, tam trzeba zrobić tam. piekarnię, piec, polskie chleby, polskie bułki, wszyscy będą szczęśliwi, tam zarobimy na nasz jacht. <laughs> Na całe szczęście ten pomysł e, nie, nie doszedł do, do realizacji, bo prawdopodobnie byśmy jeszcze tam już mieszali ciasto na chleby. A, a, a dzięki temu, że ruszyliśmy spontanicznie, bo, bo w sumie stwierdziliśmy, dobrze. nie musisz mieć całego browaru, jeżeli chcesz się napić piwa, w związku z tym nie musisz mieć własnego jachtu, jeżeli chcesz pływać tym jachtem. Jak to zrobić? Jest mnóstwo jachtów dookoła świata, pływających po, po wszystkich morzach i oceanach, które potrzebują dodatkowych rąk e, do pracy, które potrzebują załogi. I są załogi, które szukają jachtów, żeby się przemieszczać. Czy to po prostu, żeby się przemieścić, czy też, żeby odbyć przyjemny rejs. A, no Więc... a co najważniejsze, nie, wcale nie trzeba za to płacić. Oczywiście można, są różne rodzaje rejsów, natomiast można znaleźć takie, gdzie za twoją pracę, za pomoc przy żaglach, za, za wachty, za, za pracę w kambuzie, po prostu się przemieszczasz. Przestrzeni. No i jak to staje się coraz, coraz popularniejszy. Nie wiadomo, jest, funkcjonuje już na całym świecie od lat, ale, ale również w Polsce e, staje się coraz popularniejszy. I jeszcze, a propos, przepraszam Borysie, co ciekawe. Myśleliśmy, że będzie nam trudno dotrzeć na, na Karaiby, to znaczy, że będziemy potrzebowali kilku łodzi, e, o ile nie kilkunastu, aby, aby ten odcinek e, przebyć. I okazało się, że od momentu, kiedy założyliśmy nasz profil na, e, na portalu findecru.net, Dwa tygodnie później już byliśmy na pokładzie pierwszego jachtu w Wielkiej Brytanii. Rejs ten miał trwać tylko 10 dni, ale oczywiście nie ma w życiu przypadków. Zdarzyło się tak, że pierwszy oficer zrezygnował z pracy i nam kapitan, z którym się dobrze zrozumieliśmy, zaproponował, abyśmy jednak zostali dłużej, a nie rozkładali namiot nasz i kuchenkę gdzieś tam w trawie w Wielkiej Brytanii, czekając na następny jacht. I ten czas, ten czas który zyskaliśmy, również nam pozwolił znaleźć drugi jacht, który nas dowiózł już na Karaiby, czyli tylko dwa jachty i za darmo znaleźliśmy się na Karaibach Czyli Wasza przygoda zaczęła się od strony internetowej, tak? Nasza przygoda, wiesz co Um, stronę zaczęliśmy praktycznie tworzyć. już na pierwszym jachcie. Kiedy, kiedy dostaliśmy się na pierwszy jacht i no, ale tworzyć... tak, ale, ale mam na myśli, że znaleźliście tą stronę, gdzie można Aha. się z, z, zamustrować na jacht, tak? Możesz się bardzo dobrze zorganizować, siedząc w domu, czy gdziekolwiek jesteś i masz dostęp do internetu, możesz skontaktować się z kapitanem, który szuka załogi. E, doprecyzować wszystkie szczegóły, możecie się dzwonić, zrobić wideokonferencję na Skype'ie, poznać się lepiej i, i tak, i wiesz, bez względu na to, gdzie ten jacht się znajduje, e, możesz. Radio jest tak, żywy, jak widać. Rej, w rejs z tym jachtem po prostu przez internet, także tak jak mówisz, wszystko zaczęło się od strony internetowej i, i ludzie, którzy podróżują stopem, jak to stopem, e, no w dużej mierze korzystają z internetu. Czyli co, Minęło minęły dwa lata i mieliście już własny jacht? Tak wyszło. <laughs> Oczywiście znowu nie ma przypadku. Tak. On wymagał dużo pracy, z tego co pamiętam, bo wtedy się jeszcze też kontaktowaliśmy. Potem na jakiś dłuższy czas zniknęliście z, z powierzchni również internetu, bo mieliście kłopoty chyba z łącznością i z dostępem do internetu. Powiedzcie, jak to jest właśnie na świecie? Czy łatwo korzystać, tak jak dzisiaj korzystamy ze Skype'a, no gdzieś na dalekich właśnie Karaibach? Powiem Ci tak, że mieliśmy dość sporo problemów z darmowym internetem, bo, bo głównie takiego szukaliśmy, um, szczególnie na początku. A, także ten, ten kontakt rzeczywiście był utrudniony. Um... Ale z drugiej strony w Europie, w każdym państwie ten darmowy internet zawsze gdzieś znaleźliśmy. Czy to była biblioteka, czy, czy no zawsze gdzieś znajdowaliśmy darmowy internet. Pytaliśmy się ludzi na ulicy, oni bardzo często wiedzieli gdzie trudniej znacznie trudniej na Karaibach było z tym darmowym internetem oraz ceny oczywiście znacznie droższe i w trakcie tej naszej podróży dopiero teraz będąc tutaj na Curacao, gdzie troszkę dłużej zabawiamy, bo już, no już prawie rok, to jest to pierwszy raz, kiedy internet mamy na pokładzie jachtu, i, i na, siadę, kotwicę, na kotwicy tak. i, i, i jest to rzeczywiście wielki, wielki komfort. I dlatego też od sierpnia zeszłego roku nasza strona zamiast czterech wpisów na rok ma tych wpisów znacznie więcej w miesiącu. I, I właśnie tylko dlatego, że ten internet mamy znacznie, znacznie łatwiejszy do niego dostęp. No to powiedzcie jeszcze krótko, jakie plany na najbliższy rok? Dwa lata? Pięć lat? Dziesięć? Aha. No, czuj, może powiem Ci, jakie są plany na najbliższy rok, e, dlatego, że dalej nie ma sensu planować. Znaczy, generalny plan jest, płyniemy dookoła świata na zachód, prawda? Ze wschodu na zachód. To jest generalny plan. E, plan na najbliższy rok zakłada e, to, że przeczekamy tutaj porę huraganów, ponieważ Kura Sao jest Leży u północnej wybrzeży Ameryki Południowej i już jest poza pasem huraganów, które właśnie zaczęły tutaj huldać na, na, na Karaibach. Także do października będziemy na Curacao. W październiku spełni się, mam nadzieję, nasze marzenie. Popłyniemy na Jamajkę. Tam chcemy również podziałać muzycznie i tutaj Patrycja będzie miała, miała na pewno raj, żeby się tam z muzykami, wszystkimi spotkać, nagrywać dużo ciekawych materiałów. No tam rozumiem, że dużo będzie podcastów muzycznych, Patryszko Bo to chyba twoja pasja przecież Jeszcze z radia Słyszałem kilka nagrań muzyków Nie wiem, czy jest ich więcej Bo ostatnio jakoś nie zaglądałem na waszą stronę Bo nie dostawałem żadnych informacji Dopiero dzisiaj jak zobaczyłem No to tam rzeczywiście tętni życiem ta, ta strona I na pewno warto zajrzeć i posłuchać A jak z tymi podcastami muzycznymi? Powiedz, jak z muzyką w ogóle w waszym otoczeniu? Wiesz co, muzyki, muzyki jest naprawdę bardzo dużo wokół i materiałów, które nagrałam, to jest niezliczona ilość. Jedyny problem to właśnie z czasem, aby je obrobić. Mam nadzieję, że, że, że teraz się to troszkę zmieni, szczególnie jak przestaniemy już tak z całą intensywnością organizować te środki na dalszą część podróży, a będziemy mogli czas wykorzystywać na, na nasze hobby bardziej. To, to właśnie mam nadzieję, że te materiały wszystkie zacznę wypuszczać, nie tylko muzyczne, ale również mamy wiele rozmów z żeglarzami i interesującymi osobami, które spotykamy po drodze. A na Jamajce to chcielibyśmy jak najbardziej się da wykorzystać tą, tą okazję, aby, aby sprawdzić jak dziś Jamajka prezentuje się właśnie pod względem muzycznym. Cały czas wiemy, że tam jest mnóstwo muzyków, reggae i wiele talentów się rodzi. Również mamy tam kontakty już z talentami znanymi na... Znaczy uznanymi e, również poza Jamajką, jak e, Queen e, Ifrika. Queen Ifrika, taka bardzo, bardzo, bardzo zdolna, młoda e, piosenkarka reggae. E, więc na Jamajkę na pewno popłyniemy z tym zamierzeniem, a po Jamajce... Po Jamajce chcielibyśmy popłynąć do Panamy, e, ale nie prosto do kanału panamskiego. A troszeczkę poniżej kanału tam jest, słuchaj, terytorium Indian Kuna Kunayala, 350 pięknych, rajskich wysepek, e, które są zamieszkiwane przez Indian, e, którzy utrzymują bardzo, bardzo, e, kultywują dobrze tą tradycję swoją, mają dużą autonomię, którą dostali od Panamczyków i jest to naprawdę koniec świata. Jest, jest, oprócz tego, że przyroda jest e, zupełnie nieska, nieskażona, no sama obecność tych Indian i, i możliwość przebywania z nimi, ponieważ oni są przyjacielscy, to nie są tacy Indianie, którzy skalkują. <grym> oni są bardzo przyjaciewcy. Chcielibyśmy spędzić tam troszkę czasu, myślę, że około dwóch, trzech, może nawet czterech tygodni. Boże narodzenie i Nowy, nowy rok. rok. I dalej no, jak gdyby musimy poruszać się po świecie zgodnie z, z pewnymi uwarunkowaniami, które natura narzuca. W związku z tym yy, jedyny dobry czas, żeby przejść Kanał Panamski i żeglować dalej w kierunku Pacyfiku, żeby przejść ten Pacyfik pomiędzy jedną porą tajfunów a drugą, to jest przełom stycznia i lutego powiedzmy. A więc na, na, na przełomie stycznia i lutego chcielibyśmy Kanał Panamski przechodzić, pożeglować na Galapagos, Później dalej na Markizy. 2-3 miesiące na Markizy nam no. prawdopodobnie zajdzie żeby no tam jest, dopłynąć. To jest najdłuższy odcinek, myślę, że tak. 2-3 dwa, dwa, dwa, miesiące non stop w morzu na maleńkiej łódce. A później wyspy... A później cała, cała a Polinezja. Polinezja, więc, więc ten, no, tam są tysiące wysepek, będziemy schodzić nimi po kolei do, w dół na południe, aż do Nowej Kaledonii, tak aby dotrzeć do Australii przed następną porą tajfunów, co będzie w październiku przyszłego roku. To jest plan na, na, na rok, nawet z kawałkiem, najbliższy i zobaczymy co dalej. A ja jeszcze tylko dodam, dodam a propos Indian Kunaliala, do których płyniemy jeszcze w tym roku. Jest to jedyne tego typu miejsce po, po tej stronie Panamu kanału, kanału Panamskiego, to znaczy nieskażone cywilizacją, oni nie używają w ogóle prądu, nie mają, wodę mają jedynie z nieba e, i, i z rzek. E, e, I na przykład bardzo ciekawą rzeczą tam jest, że nie można podnosić, nie można zabierać, nie można dotykać tak naprawdę e, kokosów, których tam jest oczywiście dużo na, na, na plażach, ponieważ kokosy są jedynym e, środkiem, który służy Indianom Um, aby jakoś się um, utrzymać w tej um, gospodarce um, rynkowej dzisiejszej, to znaczy jest to, um, za pomocą kokosów, oni um, po prostu mogą jakiekolwiek pieniądze dla swojego um, społeczeństwa uzyskać, czyli je sprzedają i dlatego nie można ich dotykać można je kupować, mimo że ich jest bardzo dużo na plażach, można je kupować od tych indian. To tak jak w supermarkecie, trzeba po prostu pozbierać i iść komuś zapłacić, tak? <śmiech> Dokładnie Słuchajcie, fantastyczne rzeczy opowiadacie Wszystko, mam nadzieję Będzie dobrze zilustrowane Zdjęciami na stronie www.aroundtheworld.pl I zachęcam Was do założenia Profilu na radiofnet.pl I tam mhm. też będziecie mogli dotrzeć Do być może nowych ludzi Którzy będą chcieli poznać wasze przygody, poznać waszą podróż, czy właśnie, czy jakąś mapę z tą podróżą można znaleźć na waszej stronie? Prawdę mówiąc, yy, mamy... mapy jako taki nie. Jest logbook, jest sekcja logbook na stronie i jest tam szereg map, które ilustrują poszczególne etapy tej podróży, czyli e, no, jak, jak to odbywało się z Anglii poprzez e, Hiszpanię, Portugalię, Wyspy Kanaryjskie. I tutaj I później co się działo roku. na tak. A taką mapkę Googlową, jakby w przygotowaniu cały czas mamy. To jest tak wiele jednak godzin pracy, aby ją ukończyć, że jest to na pewno nie jeden z priorytetów dla nas. Na razie aby zobaczyć, gdzie byliśmy, mamy ląku. Ale dziękujemy bardzo za zaproszenie do, do, do założenia profilu w Radzie Wlet. Myślę, że skorzystamy z tego. No nawet jeśli tego nie zrobicie, to ja w swojej audycji będę wspominał od czasu do czasu, bo, bo no fajnie mieć kogoś tak daleko, w, takim miejsc, w takich miejscach zupełnie niespodziewanych i mam też do Was taką prośbę i pytanie, czy mogę wykorzystać Wasze nagrania audycji właśnie w tej audycji na żywo, którą będę prezentował w czwartek od 9 do dwunastej. To znaczy nagrania podcastów, mówisz? Tak, tak. tak. Mhm. Jasne. Że tak. jeszcze, jest... jeszcze może skończymy rozmowę na antenie, bo, tak. bo ja to nagrywam dla, dla tej audycji w Czwartkowej i tylko mam do Was jeszcze prośbę taką oficjalną, żebyście pozdrowili Key West, bo wspominam go niesamowicie jako piękne, wspaniałe miejsce i domyślam się jaki klimat panuje tam na Karaibach, bo, bo troszkę liznałem tego klimatu będąc tam nie całą dobę. Nie wiem, czy tam byliście, czy, czy zabijacie do, gdzieś tam do, w takie porty też, czy nie? nie? Nie, nie byliśmy tam i szczerze ci powiem, że nie wybieramy się ze względów wizowych. Ale no. pozdrawiamy serdecznie, Jukiłem. Dobrze. No to skończymy w takim razie nasze nagranie i, i pogadamy jeszcze sobie nieoficjalnie, a za chwilkę będziecie mogli posłuchać um, audycji, którą nagrała Patrycja i Mikołaj na temat właśnie kapitana Radomskiego, który dzisiaj przypłynął, dzisiaj 27 czerwca w niedzielę przypłynął do portu w Świnoujście.